Radio stacja dobry P -p -y. Dzień, dobry. P -p -y. Dzień dobry. Dzień dobry. ja ty tam zostawisz co? Na lówkę jointa czy kurwa? Ale patrząc, wszystko nagrywa. Jak na, na policji Znaczymy. się poczuliśmy. I tak powiedział komisarz. <głosy> <głosy> A ja ale mogę już nie mieć gór, ale komisarz Jury się nie pamiętałem, a komisarz nie komisarz a komisarz a komisarz Jury się Ty? a mi Jury Daj komisarz Jury się pamiętałem, komisarz no, no, right, right, uh, well. yeah. Ну, утро, było się znowu z pierśnia, o trzy kurwa, piwku, a to byśmy mieli ja jeszcze ja pojedniamy no. A wyście o tym plecaku, ruskie my, wódki, tak ja... Ty, ja mam kurwa, ej, idziemy kurwa na przestrzeń no, Nie, nie no, pijcie no. ruskiej gorzoły no, Nie, nie, nie pijcie i nigdy nie Bo wam w żołądku zrobią się brukiew, marchewka i rzodkiew Nie no. pijcie <słuch> <słuch> Cera, cera, cera, cera, cera, ma, cera, cera, cera, cera, cera, cera, cera, cera, cera, Yy, yy, yy, yy, yy, yy. I wyłudzenie ty tylko Niewyraźnie robię tego human beatboxa, pończę. Nam nie braknie, pończę Te, te,